Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Znów mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando. I wow, wow, kolejny podcast z konglomeratu podcastowego, który nie jest Gwiezdnymi Wojnami, nie jest Stephen Kingiem. Szaleje, szaleje. Dawno nie było takiej sytuacji w moim przypadku. A dzisiaj chciałem porozmawiać z wami o grze planszowej, o bardzo starej grze planszowej, która ma już jakieś, nie wiem, 40 lat a którą ja dopiero ogrywam, czyli o grze Talizman, Magia i Miecz, której piąta edycja ukazała się w sierpniu tego roku. Tym razem wydawcą jest Rebel. I jak to bywa, gdy wychodzi coś nowego, a ludzie kochają coś starego, no to w internecie, wiecie, a nie, to jest beznadzieja, to nie jest w ogóle katastrofa kaszana, czemu nam to robią, nie? Stara edycja wydawana przez Galactę nie wychodzi już od ilu. Od 10 lat, no to już jest temat zamknięty. Wyszło tak naprawdę bardzo dużo dodatków, to jest gigantyczna gra, i ja rozumiem, dla niektórych to jest ideał talizmanu. To jest coś, co no, osiągnęliśmy szczyt i teraz może być tylko gorzej, jeżeli będziemy szli w innym kierunku. Trochę to rozumiem, ale ja dzisiaj chciałbym porozmawiać z innego punktu widzenia, bo ja pomimo... 45 lat na karku, pomimo tego, że od dekad interesuję się fantastyką, pomimo tego, że od no, dłuższego czasu grywam w gry planszowe, gry bez prądu, to ja w zasadzie nigdy nie grałem w talizman. Chociaż gdy byłem dzieciakiem, to rodzice kupowali wszelkie gry i komiksy, które w ogóle przebiły się gdzieś w sklepie, które udało się spod lady dostać. To magii miecz, czy też magicznego miecza chyba nigdy nie miałem, nie przypominam sobie. Raz w życiu usiadłem do czwartej, czy też czwartej i pół edycji Talizmanu na zjeździe kingowym, ale to był czas, gdy ja e, z grami planszowymi byłem kompletnie gdzieś tam po innej stronie, nie grywałem jeszcze wtedy i kompletnie mi to nie podeszło, chyba dałem się zabić bardzo szybko, odszedłem od stołu, nigdy w to nie grałem. Natomiast piątą edycję kupiłem zupełnie przypadkiem. Szukając tak naprawdę zupełnie innej gry, wszedłem w sekcję komentarzy. Tam ktoś napisał, że to taki dla niego substytut talizmanu, ponieważ dodatki do talizmanu kosztują niebotyczne pieniądze. I tak, jako że to były wakacje, mówię, a sprawdzę sobie, jakie to są faktycznie ceny. Zacząłem od googlowania i Google wyrzuciło mi piątą edycję, którą stwierdziłem, że dobra, Kupię. Jak się okazało, kupiłem ostatnie sztuki, bo pomimo tej reakcji w internecie starszych fanów, że straszne, że nie podoba mi się, że w ogóle co wy wydajecie, no to edycja piąta, jej nakład sprzedał się jeszcze przed premierą e, tej gry i ja już kupiłem po ogłoszeniu przez Rebel, że nakład, nakład jest wyczerpany, po prostu gry jeszcze zalegały ostatniej sztuki w kilku sklepach e, i tak też nabyłem tę grę. Więc ja podchodziłem do talizmanu z Zupełnie na czysto, zupełnie bez doświadczenia wcześniejszego, bez nostalgii i tak też chciałbym spojrzeć na tę grę dzisiaj. Ja mam oczywiście świadomość jak wyglądały poprzednie edycje i wiele rzeczy w tej edycji 4,5 dla mnie też wyglądało lepiej. Ale, no właśnie, od wyglądu chciałbym zacząć i to trochę rozłożyć na czynniki. Po pierwsze, i z tym nie będę dyskutował, czcionka w nowej edycji talizmanu jest koszmarna. Co prawda, czcionka na kartach w starej edycji też mi się nie podobała, ale tutaj jest koszmarna. Na żywo wygląda trochę lepiej, bo na żywo łapiemy ten klimat gry i trochę się na to nie zwraca uwagi, ale gdy pojawiły się pierwsze zdjęcia polskiej edycji w internecie, to ja też przecierałem oczy, jak taką kupę można było zrobić. Powód jest prosty. W oryginalnej wersji piątej edycji Talizmanu to była inna czcionka i była całkiem klimatyczna, całkiem niezła. Natomiast ta czcionka, która była wykorzystana w oryginalnej edycji nie ma polskich znaków i nikomu jakoś, nikt nie chciał się chyba pochylić nad tym, żeby edytować czcionkę i te polskie znaki dorobić i wybrano jakąś pokrewną, która jest brzydka. Po drugie, grafiki. I tutaj już mam dylemat, bo tak jak niektóre z tych grafik faktycznie wyglądają źle, szczególnie na planszetkach postaci, wyglądają jak z AI, tak ja doskonale rozumiem, że jest to pod nowego odbiorcę. A te stare, stare w sensie cofam się tylko do poprzedniej edycji z Galakty, nie określeniem stare, te stare może i były klimatyczne, ale one nie są pod dzisiejsze dzieciaki. Ja powiem coś więcej, nawet mnie wiele z tych grafik z nowej edycji podoba się bardziej niż te ze starej. No ale mówię, no ja nie mam, tutaj nie gra nostalgia, nie? Tu nie gra przyzwyczajenie. Bo większość rzeczy, które będę poruszał, jeżeli chodzi o zmiany, czy to wyglądu, czy mechaniki, no to umówmy się, ewentualny opór spowodowany jest dwoma rzeczami. Albo tak bardzo lubię to, co było kiedyś, że nie chcę żadnych zmian, albo mi się to nie podoba. I ja obie te drogi rozumiem, aczkolwiek niekoniecznie się z nimi zgadzam. Na przykład grafiki na małych kartach podobają mi się znacznie bardziej niż w starej edycji. Niektóre postaci, niektórzy bohaterowie też podobają mi się bardziej. No są wyjątki, są rzeczy gorsze, ale plansza. Plansze podobają mi się obie. Ta stara była dużo bardziej uboga, ale ona miała klimat. Szczególnie ten tekst wizualnie, zrobiony w tych takich ramkach trochę takich podniszczonych, trochę jak z komiksu, ten tekst podobał mi się dużo bardziej niż na tej nowej edycji, ale jednak szczegółowość grafik na, na nowej edycji dla mnie mimo wszystko przebija to, co mamy na starej. Ta plansza jest troszeczkę mniejsza i dużą kontrowersję budziło obrócenie grafik. Ja wam powiem, że przeczytałem o tym obróceniu grafik, oburzenie e, starych graczy. Zacząłem grać w tę grę i trochę nie kumałem o co chodzi. Bo to jest znów, jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, jak wyglądała plansza w starej edycji, nie mówię o wyglądzie, tylko o układzie, no to to ja rozumiem, że to będzie duża zmiana i będziemy mieli wrażenie, jakbyśmy mieli cały czas planszę do góry nogami. Ja nie byłem przyzwyczajony i ja tego wrażenia w ogóle nie miałem. Bo ten nowy talizman jest zrobiony na zasadzie rozchodzenia się światów. Wiecie, plansza wygląda tak, że mamy ten świat środkowy, świat wewnętrzny, świat wewnętrzny, środkowy i zewnętrzny, krainę zewnętrzną, no dobra, nieważne jak zwał, tak zwał. I to się rozchodzi od środka na zewnątrz, a przy dobudowaniu kolejnych ewentualnych dodatków będzie rozchodzić się jeszcze bardziej. I tak to wygląda w tej nowej edycji, że rzeczy rozchodzą się od środka. Więc jak mamy budynek, to z naszego punktu widzenia widzimy jego dach. On tak jakby wyrastał od środka do zewnątrz nie? i wszystko tak wygląda. I mi to w ogóle nie przeszkadzało. Raz chyba zwróciłem uwagę, przy y, miejscu przejścia z krainy zewnętrznej do środkowej, czy do wewnętrznej, Jezu, nie pamiętam tego nazewnictwa, sorry, y, gdzie przechodzimy przez most i musimy pokonać strażnika. I ten strażnik, jako że jest ułożony w taki sposób w tej nowej edycji, więc stopy ma do środka, no to stoi już w tej krainie, do której my chcemy przejść a on tak jakby jest pochylony w naszym kierunku, głowa idzie w naszą stronę. Fabularnie jest to trochę bez sensu, no bo musimy przejść przez most, walczyć ze strażnikiem, w momencie gdy przegramy, no to cofamy się przez most, nie? Tak, tak logicznie na to patrząc jest to bez sensu, bo to jednak on ma nas przepuścić przez most, i na początku myślałem, że to chodzi o to, nie? nic innego mi tutaj nie, nie przeszkadzało. Potem spojrzałem na planszę starą, na planszę nową, zrozumiałem, aczkolwiek nadal mi to nie przeszkadza. No tak, jak powiedziałem, grafiki na planszy podobają mi się bardzo, ale na tej starej też mi się podobało. Natomiast uproszczenie planszy uważam, że jest ogromnym plusem. Ja wiem, że ona przez to jest bardziej uboga, że to co wyróżniłem na plus, czyli te ramki z tekstem opływające całe te krainy, które bardzo fajnie wyglądały w starej edycji, tutaj też mamy ramki, ale one bardzo często są całkowicie białe, czy też kremowe, bo na przykład jest jeden symbol, plus jeden i rysunek karty, nie? że mamy dobrać kartę, tego nie ma tekstem wytłumaczonego. To mi e, tak naprawdę, nawet to uproszczenie, to że to momentami wygląda biednie podczas gry w ogóle nie przeszkadza, a ja uważam, że takie uproszczenia mm, to jest gigantyczny plus z mojego punktu widzenia. Ja uważam, że tekst w grze planszowej czy karcianej powinien być w tym miejscu, gdzie ma, jest on uzasadniony. A tam, gdzie on nie jest potrzebny, gdzie można to symbolem wytłumaczyć, co my mamy zrobić, to jak najbardziej dawajmy symbol. Ja bym poszedł jeszcze dalej. Skoro w planszy uprościliśmy te sprawy, no to moim zdaniem powinniśmy też to uprościć na kartach, na kartach przedmiotów. Czyli jak mamy na przykład miecz, to mi jest niepotrzebne zdanie, że miecz dodaje podczas walki jeden do twojej siły. Ja bym to zrobił symbolem. Siła ma kolor czerwony, moc niebieski, więc dajemy plus jeden na czerwono, plus jeden na niebiesko, ewentualnie jakiś symbol miecza, jeżeli dodaje on przy walce tylko. I dla mnie to by było idealne, bo ja nie ukrywam, że... Ja mam nawet przy tak prostych grach zawsze z tym problem, i za każdym razem ja muszę liczyć, ile ja mam punktów. Nie? Nawet jeśli przed chwilą policzyłem, to i tak potem rzucę kośćmi i jeszcze raz to liczę. Nie? I ja już nawet tak robiłem, że na te małe karty kładłem sobie te małe stożki, pionki czerwone czy niebieskie, żeby one już mi wizualnie podpowiadały: OK, tu mam, tu mam tyle, tyle siły. Nie? Także ja bym poszedł dalej. Ja bym tę symbolikę pociągnął do końca. Natomiast same karty, tak jak powiedziałem, podobają mi się. Planszetki gracza są chyba najbrzydsze z tego wszystkiego, aczkolwiek i tak dla mnie są lepsze niż w tej starej edycji. No umówmy się, nie będę bronił takiego gula, bo wygląda on koszmarnie nie? i są postaci, które wyglądają koszmarnie. Cały układ też pozostawia wiele do życzenia. Ja nie twierdzę, że to jest ideał, ale podoba mi się. Natomiast karty przygód, karty zakleć i tak dalej, one są większe, mają zupełnie inny design, taki design okna, ten tekst trochę tak na dole, jakby na marginesie, e, mnie się one bardzo podobają i podobają mi się bardziej niż w starej edycji, zarówno ich design, jak i e, grafiki. Jeżeli chodzi o figurki, one są y, trochę większe, ciuteńkie i trochę bardziej szczegółowe. Dla mnie jak najbardziej okej, okay. to nadal nie są jakieś przepiękne figurki. Nie? Ja w sierpniu na talizmanie uczyłem się malowania figurek, no nie polecam, bo tak jak teraz wróciłem znów do talizmanu po długiej przerwie malowania innej gry. No to teraz maluje mi się to całkiem dobrze, tak w sierpniu, gdy to były moje pierwsze kroki, na tych umówmy się, często koślawych, źle zrobionych, źle odlanych figurkach, no, no trochę, mm, trochę zły początek wybrałem, natomiast i tego oczywiście bronić nie będę, tych e, poszukiwaczy w nowej edycji jest mniej dwóch poszukiwaczy nam odpadło to był chyba Druid i Minstrel z mojego punktu widzenia nie mam pojęcia jak grało się tam tymi postaciami, więc powiedzmy że to jest też nieodczuwalne dla nowego odbiorcy, ale absolutnie nie powiem, że to jest plus nie? zabrano nam coś e, za większą cenę. Nowa edycja to też nowe zasady ale zanim przejdę do konkretów, czyli tych rzeczy, które zostały pozmieniane, ja chciałbym zaznaczyć, że większość tych zmian, e, jaka jest w nowych zasadach, absolutnie nie wymusza na nas korzystanie z nich. Nic nie stoi na przeszkodzie, by samemu modyfikować zasady. I grać według starych reguł, czy według mieszanych reguł, według takich reguł, które nam odpowiadają. No, no sorry, mówimy o grze, której mechanika nie wychodzi jakoś wiele poza Chińczyka czy Eurobiznes. My możemy czasami podążyć za regułami, a czasami nie. To ma być zabawa. W niektórych przypadkach, jak Śmierć Poszukiwacza, nawet sama ta książka z zasadami podaje nam opcjonalne reguły, takie jak w edycji 4,5. No i co też takiego nam się zmieniło w tej nowej edycji talizmanu? Wybór poszukiwacza. Tutaj nie jest losowy. Tutaj kolejno gracze wybierają sobie poszukiwacza. No i umówmy się, to w jaki sposób wybierzemy poszukiwacza tak naprawdę zależy od nas, a nie od tego, co nam mówią zasady. To ma być zabawa. I jeśli ktoś chce grać danym bohaterem, no to mógł nim grać i w starą edycję. Bez względu na to, co mówiły zasady. Co dla was jest frajdą? Tak to robicie, tyle. W nowej edycji mamy zmianę charakteru poszukiwacza. W sensie poszukiwaczy mamy dobrych, złych albo neutralnych. To jest przypisane do danego bohatera, ale w tej nowej edycji możemy przed rozpoczęciem gry zmienić sobie. Czyli wybrać postać, która jest z natury zła, a zamienić ją na dobrą. Ja nie umiem powiedzieć, czy to jest plus, czy to jest minus, no ale ponownie, jak komuś to przeszkadza, no to to jest element, który można olać. Karta talizmanu nie liczy się do ograniczeń do czterech przedmiotów, które może nosić każdy poszukiwacz. I tutaj znów, ja nie mam zdania, bo to jest dla mnie nowość, więc tak po prostu gram i tak jest OK. Ale tu znów, jak wyżej, nie musicie tego respektować. I nie wiem, czy będę to powtarzał, bo to się chyba przy każdym punkcie e, e, można by powtarzać. Także od teraz po prostu załóżcie, że za każdym razem mówię to na koniec. Nie? Żetony losu zamiast ruch, a w zasadzie żeton losu zamiast ruch. W nowej edycji, jeżeli rzucimy kością i ten wynik nam nie pasuje, możemy użyć żetonu losu i przejść tyle pól, ile chcemy od 1 do 6. Dla mnie OK. Jest to jak najbardziej OK, skoro możemy, nie wiem... Powtórzyć rzut w trakcie walki, to czemu nie, w sensie tutaj nie powtarzamy ruchu, ale dla mnie to jest ok. Kolejna zmiana i tutaj dla mnie mocno na plus, e, nabijanie punktów życia. Wcześniej było tak, że musieliśmy ubić potwory o łącznej sile 7, żeby zamienić je na jeden punkt siły, analogicznie przy mocy. Nie? Jeżeli uzbieraliśmy trofea i one przekroczyły siódemkę, zamienialiśmy ją, zyskiwaliśmy jeden punkt siły czy mocy i ubijaliśmy dalej. I to cały czas było 7-7-7. W nowej edycji jest to rozwiązane tak, że wraz ze wzrostem naszego poziomu no wzrasta też liczba, którą musimy zdobyć. I to jak najbardziej fabularnie ma sens. Czyli jeżeli nasz bohater ma siłę wyjściową 5, no to wystarczy, że ubijemy potworów o łącznej sile przynajmniej 5, żeby wymienić to na punkt siły. No i wtedy mamy siłę 6, więc musimy ubić potwory o sile 6 łącznej, żeby wymienić na kolejny punkt. I tak dalej, i tak dalej. Więc w momencie, gdy mamy siły 12, no to musimy ubić 12, a nie 7. Dla mnie jak najbardziej e, zrozumiała i logiczna zmiana. Ja tak bym grał w starą edycję, jeżeli bym na to wpadł. Zmieniony został finał i to też jest chyba plus. W finale walczymy ze smokiem, który ma siłę 10 i moc 10. Oczywiście wybieramy, którą, e, czy walczymy na siłę, czy na moc. W starej wersji było to wejście na tę konkretną e, krainę i rzucanie kościom tak długo, aż nie ubiło się wszystkich poszukiwaczy. Nie, tu jest lepiej. Wydaje mi się, że w tej nowej edycji, ale tu nie jestem pewien, zmniejszono rzeczy, które powodowały pauzowanie kolejki czy kolejek. To jest duży plus, bo jednak wpływa na dynamikę. Nie siedzimy, nie czekamy, tylko gramy. Na pewno zmieniono zamianę w żabę. Bo tutaj zmieniamy się w żabę, gdy oczywiście zajdą pewne okoliczności, na jedną kolejkę fajnie i nie tracimy niczego, nie tracimy złota, przedmiotów, niczego nie tracimy. One zamieniają się razem z nami w żabę i gdy zostajemy odczarowani, one nadal są z nami. To jest element, który jest dość istotny w tej nowej edycji, bo to jest chyba najbardziej kluczowa zmiana. Bo żaba to jest tam preludium do tej do największej zmiany. Tak naprawdę śmierć poszukiwacza, czyli to, co wspomniałem we wstępie do tego punktu, gdzie reguły nam same mówią, że możemy podążać alternatywnymi zasadami. Śmierć poszukiwacza jest zupełnie inna. I tutaj już nie jest to tak oczywiste, czy to jest plus, czy minus. I tu nawet może i bym się skłaniał na minus. Bo co się działo kiedyś? Gdy nasz poszukiwacz tracił ostatni punkt życia, no to umierał. I my mogliśmy odrodzić się, wybierając nowego poszukiwacza i tak naprawdę zacząć grę od zera. W nowej edycji to tak nie działa. W nowej edycji, gdy nasz poszukiwacz umiera, to on trafia do wioski, pauzuje przez tę chwilę, w następnej kolejce może wydać złoto na punkty życia i zakupić punktów życia do maksymalnej swojej liczby początkowej, o ile ma tyle złota, no i gra dalej, zachowując wszystko. Zachowując to, co miał, gramy dalej, gra jest kontynuowana. Z jednej strony nowe pokolenie, dzisiejsze dzieciaki, są bardziej niecierpliwe. Ja podejrzewam, że jakbym grał z moją córką i ona by zginęła w tej grze i musiała zacząć od nowa, no to podejrzewam, że ona by odeszła od stołu. Szczególnie jeśli wiecie, ja już bym był dosyć napakowany i teraz ona zaczyna od zera, okej, okay, ja też mogę zginąć i zacząć od zera, ale jednak ja widzę już tę scenę swoimi oczami. Ona stwierdza, że nie, odchodzi od stołu, bierze telefon i koniec gry. Podejrzewam, że tak to by się skończyło. My możemy oczywiście krytykować nowe pokolenie, ale tak jest. Krytykom nie zmienimy tego, więc można jedynie dopasować grę do nowego odbiorcy, ale tak naprawdę to ma większy problem, bo no, po grach z moją córką zauważyłem e, niecierpliwość w innym momencie gry. My w pewnym momencie musimy wejść do tej krainy środkowej czy wewnętrznej, do tej czerwonej pośrodku i tam są potężne wyzwania, głównie losowe, ale jednak już trzeba trochę rzucać tą kością i liczyć na szczęście i na wysoki wynik, żeby przejść i walczyć z tym smokiem, który ma siłę 10. Nie? Więc teoretycznie trzeba być jak najmocniej napakowanym. No, moja córka to nowe pokolenie niestety wali na pałę. W sensie no nie w momencie, gdy jest to nielogiczne, nie w momencie, gdy jeszcze się nie dopakowało, ale tak naprawdę wystarczy, że jest już jakoś tam minimalnie napakowana, że jest jakieś, jakiś cień szansy i ona wali do środka. Nie? Ja przypominam, że talizman jest grom losową. Jeszcze raz to przypominam. Więc jeśli coś nie jest zdarzeniem niemożliwym, no to jest zdarzeniem prawdopodobnym. I nawet jeśli to prawdopodobieństwo jest znikome, no to ono istnieje, a w tym przypadku co nam szkodzi spróbować. I ja ją trochę rozumiem. Przy czym ja próbowałem jej tłumaczyć. Dziecko, to nie o to chodzi. My mamy się tutaj bawić, podróżować, eksplorować różne tereny, walczyć z pomniejszymi potworami, nabijać sobie te punkty. nie? Mamy się tym tutaj bawić, bawić, bawić, a jak już jest, będziemy potężni, wejść tam i zrobić rozpierduchę. No nie, nie, nie, ja, ja lecę. I kurczę... Myślałem, że to będzie lekcja, ale tylko raz ona się na tym sparzyła. Że faktycznie yy, albo ginęła, albo ciągle ją teleportowało gdzieś na planszy, a ja w tym czasie sobie nabijałem punkty, nie? I gdy ja już poszedłem, no to przeszedłem to, może nie gładko, ale na pewno wyszło mi to lepiej niż jej i grę wygrałem. I to był raz, jedyny raz, jedna gra. A zazwyczaj ja jej mówię, no nie tędy droga, to nie tak, no poczekaj jeszcze chwilę, jeszcze tam nie idę, No nie, idę. I kurde, na tej pale przeszła, nie? <śmiech> nie raz, nie dwa to faktycznie działało. Ale wiecie, nawet jeśli by to nie działało, no to mówię, co nam szkodzi spróbować. W tych nowych zasadach niczym nie ryzykujemy. No bo nawet jeśli zginiemy, to przenosimy się do wioski i żyjemy na nowo z wszystkim, co mieliśmy do tej pory. To jest akurat minus, bo nie ma tego ryzyka. W starej edycji zaczęlibyśmy od zera, więc zastanowilibyśmy się pięć razy, czy na pewno to jest moment, żeby już wbijać tam. W nowej tego nie ma, więc dzieciaki wbijają. I tak naprawdę to są wszystkie istotne zmiany w nowej edycji i przyszedł czas na podsumowanie. Uważam, że to jest świetna gra dla nowego pokolenia. Pomimo tych 40 lat na karku, to jest świetna gra. My już w tym momencie mamy oficjalny dodatek na rynku. Ja dzisiaj o nim nie będę mówiła ani słowa. Może kiedyś też coś o nim powiem, zobaczymy. Na razie skupiam się na podstawce. Ale ja naprawdę mega się cieszyłem, gdy kupiłem tę grę. Bo po pierwsze, dzieciaki. Po drugie też ja, ja też się nad tym dobrze bawię. To jest, tak jak powiedziałem, mega prosta losowa gra. Wielu ludzi to krytykuje, że jak w dzisiejszych czasach można grać w tak prostą, ubogą, losową grę. Ale umówmy się, to co was 20 czy 25 czy 30 lat temu kupiło jako dzieciaków, to jak wy klęczyliście nad tą planszą i czuliście ten klimat fantazy, to się nie zmienia. Wiele rzeczy się zmienia w kolejnych pokoleniach. Dzieciaki są zupełnie inne, ale to się nie zmienia. Jak gdy kupiłem tę grę, to w pierwszej chwili myślałem, że będzie ten sam problem co zawsze. Czyli dzieciaki, tata, gramy, gramy, a ja nie, poczekaj, ja muszę przeczytać zasady. A dziś jestem trochę zmęczony, nic z nich nie zrozumiem. I bywało, że ja niektóre gry planszowe, które kupiłem z myślą o dzieciakach, w ten sposób ubiłem, bo nie mogłem się zmusić do przeczytania zasad. Potem czytałem je bardzo długo, potem podczas kilku rozgrywek ja 10 razy, 20, 30 sięgałem po te zasady, żeby coś sprawdzić. Tu się zmusiłem. Przeczytałem szybko Byłem przekonany, uprzedziłem córkę. Pamiętaj, jak to działa. Nie? Pierwsza gra, ja będę często w zasady patrzał, to będzie trochę wolniejsze. No nie było, no nie było. Jak usiedliśmy, tak no, to, to, to, ja wiem. I teraz w pewnym momencie niektórzy powiedzą, no i właśnie to jest ten minus tej gry. No, no ale kurde, jaka to była zabawa. Jaka to jest frajda. Dzieciaki zagrały ze mną. Jeszcze wtedy młody grał ze mną, jednym bohaterem. I powiedziały, jutro wstajemy rano. My nastawiamy budzik, a to była sobota czy niedziela. Nie? I ja mówię, nie, nie, nie, no cały dzień mamy. Pogramy trochę później. Nie, nastawiły ten budzik. Nie? Gdy ja się obudziłem, to już plansza była rozłożona na stole i ta, ta, ta, ta gramy. Także, no, czy to nie jest frajda? Fantastycznie spędzony czas razem. To jest bezcenne, jak masz małe dzieciaki. Na dwie godziny odrywasz ich od telefonu czy od jakichś pierdół. Nie? Wspólna zabawa przy stole. Prosta gra, którą dzieciaki zrozumieją. Byście widzieli radość mojego syna, siedmioletniego, gdy w pewnym momencie rozłożyliśmy planszę i ja powiedziałem dobra, to dzisiaj ty grasz swoim bohaterem. I on już wiedział, że on teraz rządzi, on podejmuje decyzje, on ma swoją postać i od tej pory już gra swoją postacią, a nie ze mną. Bo ja wcześniej się trochę bałem, że on siedmiolatek, jeszcze wtedy nawet nie miał siedmiu, się po prostu tym znudzi. I w pewnym momencie odejdzie od stołu, więc brają go na kolana, rzucaj kostką, yy, wykonuj ruchy i tak dalej. I tak naprawdę to go nudziło, on wtedy odchodził od stołu. Od momentu, gdy dostał swoją postać, gdy gra jako on, nie było odejścia od stołu to córka czasami się znudzi po godzinie czy dwóch i mówi, tata, zróbmy przerwę, wrócimy do tego za jakiś czas. A młody nie, on chce, on siedzi, gramy dalej. nie? Także to jest frajda, to jest bezcenne, to jest prosta gra, która ma mega klimat. Ten klimat cały czas istnieje. I ja nie zdawałem sobie sprawy, ile ja straciłem w swoim dzieciństwie, nie grając w to. Nie zdawałem sobie sprawy, że ja mogłem po to sięgnąć dużo wcześniej, bo to jest gra, której trochę szukałem, nie wiedząc, że tak naprawdę to jej szukam. To jest taka gra, która tak jak... Wam kiedyś e, zasiała pewne ziarenko, tak teraz może zasiać je u moich dzieci i u kolejnych przyszłych pokoleń e, ziarenko do przyszłych zainteresowań, czy to tematem gier planszowych, czy gatunkiem. Naprawdę gra się fantastycznie i to, wiecie, ja cały czas się podpieram dziećmi, ale ja jako 45-letni chłop też czuję tę frajdę i czasami wieczorem mam takie, taką ochotę, a może sobie rozłożę sam i sam sobie pogram. Wiecie, bez sensu, nie? rzucanie kostką i chodzenie postaciom samemu to już w ogóle e, bez sensu, ale mam taką ochotę, bo bawię się tym doskonale. I naprawdę, no nie ma sensu ciągnąć, moi drodzy, w necie tego, o, jakie to brzydkie, a, paskudne, a zepsuli mi moją grę, a tylko wersja 4,5, nie? O Jezus Maria, no mieliście swoją przygodę, macie ją nadal, jeżeli chcecie. Ta gra jest ogromna, tej gry nikt wam nie zabrał, nie? A nowym pokoleniom podoba się ta nowa gra. I nowym graczom, takim jak ja, którzy nie są przesiąknięci starymi wersjami, też ta gra się podoba. No bawmy się tym, niech to żyje nadal. Niech to sprawia frajdę kolejnym graczom, kolejnym pokoleniom, kolejnym dzieciakom. Dobrze. Tak jak powiedziałem, jeżeli ogramy sobie, w no, prędzej czy później ogramy do końca ten dodatek oficjalny, to może o nim też powiem dwa zdania, bo on naprawdę dużo zmienia. Natomiast na dzisiaj to będzie wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło, moi drodzy. Do usłyszenia w przyszłości, ku przygodzie, na szlak. Cześć!